Mantra rynku nieruchomości – lokalizacja, lokalizacja, lokalizacja – może wkrótce zostać zastąpiona nową. Przystępność, przystępność, przystępność. Przeprowadzono ostatnio wśród nabywców kupujących dom badanie, z którego wynika, że rodziny mające nadzieję na kupno domu pierwszy raz od ponad dwóch lat najbardziej niepokoi przystępność cen. Zdaniem prawie 1 trzeciej badanych przystępność cen w regionie, w którym chcą kupić dom stanowiła najtrudniejszą przeszkodę przed jaką stanęli przy zakupie nieruchomości. W 2015 roku może się to jednak zmienić. Szacuje się, że 90% właścicieli domów Dysponuje obecnie wystarczającym kapitałem własnym, czyli wartością przewyższającą poziom zadłużenia, aby mogli bezproblemowo sprzedać swoje domy, co może przełożyć się na 6% wzrost liczby domów wystawionych na sprzedaż, których to wartość nie przekracza pułapu 300 tysięcy dolarów. Oprocentowanie kredytów hipotecznych na niskim poziomie. Spodziewany jest wzrost. Gigant hipoteczny Freddie Mac ogłosił, że oprocentowanie kredytów hipotecznych na koniec 2014 roku osiągnęło najniższy poziom w całym roku. W tygodniu kończącym się 31 grudnia oprocentowanie 30-letniego kredytu hipotecznego o stałym oprocentowaniu wynosiło średnio 3,87%. Rok wcześniej konsumenci płacili ponad 4,5% za porównywalny kredyt na dom. Nic jednak nie trwa wiecznie. Dotyczy to również rekordowo niskich stóp procentowych, jakimi możemy się ostatnio cieszyć. Prezes Stowarzyszenia Specjalistów dla Spraw Hipotecznych w rozmowie z Los Angeles Times powiedział, że każdy, kto marzy o posiadaniu domu, powinien właśnie teraz zabrać się do jego poszukiwania. Bo jeśli nie teraz, to kiedy? Oregon najlepszym miejscem dla osób przemieszczających się do innego regionu. Stan Oregon jest miejscem docelowym numer jeden amerykańskich rodzin decydujących się na zmianę miejsca zamieszkania. Firma United Van Lines po raz 38 przeprowadziła badanie Annual National Movers Study, według którego 66% wszystkich przeprowadzek do lub ze stanu Oregon miało charakter powrotny. Na wybrzeżu Atlantyku stany regionu północnego wschodu odnotowały najwyższy poziom osób przemieszczających się poza ich granice, przy czym miasta New Jersey, Nowego Jorku, Connecticut i ich okolice znajdowały się na czele tej listy. Karolina Północna i Karolina Południowa znalazły się na drugiej i trzeciej pozycji docelowych miejsc przeprowadzek, a to za sprawą zamieszkujących region północnego wschodu emerytów, poszukujących cieplejszego klimatu i niższych kosztów utrzymania. Targi elektroniki promują artykuły gospodarstwa domowego. Ponad 150 tysięcy specjalistów do spraw technologii przybyło dwa tygodnie temu do Las Vegas na coroczne targi będące pokazem najnowszych i najlepszych gadżetów, które zostaną przedstawione konsumentom w 2015 roku. Magazyn Time przewidział, że artykuły gospodarstwa domowego po raz kolejny zdominują pokaz. Na targach zaprezentowano absolutnie wszystko, począwszy od telewizorów 4K, które czterokrotnie zwiększają wysoką rozdzielczość dzisiejszych telewizorów HD, po roboty sprzątające po zwierzętach domowych. Przedstawiciel magazynu Real Estate Today uczestniczył w tych targach, aby dowiedzieć się, co jest na topie w zakresie nowinek technologicznych niezbędnych w inteligentnym domu. W najbliższych tygodniach podzielimy się z Państwem wrażeniami z tego wydarzenia w specjalnie przygotowanych przez niego raportach. Wzrost zaufania agentów realnościowych. Patrząc w przyszłość, na najbliższe 6 miesięcy, najlepsi krajowi specjaliści do spraw nieruchomości są spokojni o rynek realnościowy w pierwszym półroczu 2015 roku. Badanie przeprowadzone wśród konsumentów dostarczone zostało 50 tysiącom agentów w całym kraju. Okazuje ono znaczny wzrost liczby zatrudnienia i niskie stopy procentowe, a wzrost liczby domów na sprzedaż wzbudził optymizm agentów w kwestii rynku realnościowego. Sondaż ten dał kolejny dobry powód na pozytywną perspektywę. Liczba kupujących dom po raz pierwszy wzrosła do 31%, co stanowi wzrost z 28% w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Wzrost cen nowych domów Cenowy szok. Nie dotyczy to już tylko nowych samochodów. Według najnowszej analizy cen nieruchomości Krajowego Stowarzyszenia Pośredników Handlu Nieruchomościami ceny nowych domów osiągają wyższy poziom w porównaniu z istniejącymi domami, a przepaść cenowa między tymi dwoma grupami stale się powiększa. Z historycznego punktu widzenia nowe domy kosztują 15-20% do więcej niż domy istniejące. Najnowsze dane miesięczne wskazują, że ostatnio przepaść ta wzrosła do 36%. W przypadku domów w środkowym przedziale cenowym jest to różnica w wysokości prawie 75 tysięcy dolarów. Powodem takich różnic cenowych jest fakt, że nie buduje się nowych domów, ponieważ obecny poziom podaży nie może zaspokoić istniejącego popytu. W 2015 roku spodziewamy się jednak wzrostu liczby nowo budowanych domów do poziomu 820 tysięcy jednostek. Może nie będzie to wzrost do średnich historycznych, ale będzie to poprawa, która może pomóc w spowolnieniu wzrostu cen. Nowelizacja ustawy o krótkiej sprzedaży lub short sale jak kto woli. Dwa dni przed końcem 2014 roku prezydent Obama podpisał ustawę o umorzeniach długów hipotecznych zwalniającą osoby, których dom był przedmiotem krótkiej sprzedaży, z opodatkowania kwoty, którą utracili ich kredytodawcy, czyli banki, a które to Urząd Skarbowy IRS traktował jako dochód. Bez uchwalenia tej ustawy, którą poparło Krajowe Stowarzyszenie Pośredników Handlu Nieruchomościami, Właściciele domów, którzy sfinalizowali transakcję krótkiej sprzedaży w 2014 roku musieliby zapłacić podatek dochodowy od różnicy pomiędzy ceną sprzedaży, a kwotą należną ich kredytodawcom hipotecznym. Według internetowego serwisu informacyjnego o rynku nieruchomości HousingWire.com obecne prawo odnosi się tylko do krótkich sprzedaży, które miały miejsce w 2014 roku. Raty hipoteczne tańsze niż wynajem w większości regionów Stanów Zjednoczonych. Według najnowszych danych z ponad 500 okręgów w całym kraju, zakup domu w ponad 2 trzecich kraju jest tańszy niż wynajem. Realty Track spółka zapewniająca informacje na temat rynku realnościowego, przeanalizowała dane rynkowe z listopada i grudnia na temat rynku nieruchomości, które otrzymała z Departamentu Mieszkalnictwa i Urbanizacji i na ich podstawie ustaliła, że wynajem domu z trzema sypialniami pochłonąłby 27% dochodu gospodarstwa domowego rodziny, podczas gdy posiadanie porównywalnego domu na własność kosztowałoby tylko 25%. Badanie to przeprowadzono w oparciu o domy w średnim przedziale cenowym i średnie dochody gospodarstw domowych. W sprawozdaniu stwierdzono, że w niektórych okręgach takich jak Williamsport w Pensylwanii i Elizabethtown w Kentucky ceny rynkowe najmu wzrosły o 24% w porównaniu z rokiem poprzednim. Koral uznano królem kolorów. Zaledwie kilka tygodni dzieli nas od ukoronowania nowego mistrza Super Bowl, ale w świecie wystroju wnętrz wybrano już najlepszy kolor 2015 roku. Nie jest nim ani Navy Blue, najlepszej drużyny AFC New England Patriots, ani College Navy, najlepszej drużyny NFC Seattle Seahawks. O nie! Jak donosi Yahoo Finance, producent farb Sherwin-Williams ogłosił swój kolor roku 2015. Jest to Coral Reef, mieszanka różu, pomarańczu i czerwieni. Spodziewamy się, że ten jasny i wesoły odcień zdominuje ściany amerykańskich domów w 2015 roku, gdyż właściciele nieruchomości powracają do kwiatowych barw. Coral Reef zdetronizował kolor roku 2014 Exclusive Plum. Na chwilę obecną nie ma mowy o rewanżu. Rok 2015. Przewidywany początek końca kryzysu sądowych konfiskat nieruchomości. Liczba konfiskat obciążonych nieruchomości wzrosła niebotycznie po spowolnieniu rynku realnościowego prawie 6 lat temu, ale od tego czasu drastycznie spadła. Zdaniem głównego ekonomisty Realtor.com, Rok 2015 będzie w rzeczywistości rokiem, kiedy to oficjalnie pożegnamy się z nienormalnie wysokim procentem konfiskat sądowych za niespłacane pożyczki hipoteczne. Powołując się na oczekiwany spadek tzw. przejęć przymusowych o ponad 30% w 2014 roku, w tym roku powinniśmy być świadkami nieco większego spadku z uwagi na obniżenie liczby konfiskat do normalnego poziomu.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 Kupowanie domu na własną rękę przypomina ruletkę, w której stawką są Twoje pieniądze oraz marzenia. Nie pozwól, aby obróciły się w ruinę. Planując kufno domu lub mieszkania, postaw na wieloletnie doświadczenie Toma Dudzińskiego. Olbrzymi wybór domów i mieszkań prywatnych. Profesjonalny serwis realnościowy od A do Z. Zadzwoń 847 647 4000. Kiedy grajdzie o wysoką stawkę, postaw na profesjonalizm. Stanie tęcza malowana twoją kredką Więc chodź, powały mi życie Niech światło się zarumieni Niech mi zaśni w pełnym słońcu Kolorami całej ziemi Radio posiadłość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 Desplains proponuje obejrzenie murowanego domu parterowego w stylu wrench. Jest on dwusypialniowy, z dębowymi podłogami w całym domu. Jedna łazienka, garaż na dwa auta. Cena 179 tysięcy lub 825 miesięcznie przy minimalnej wpłacie 6300 dolarów. Chicago, okolica Edison i Oak Park.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 Już to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 957-7300 Uwaga!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 647-4000 Bezpieczna droga do closingu Tom Dudziński Radio Posiadłość Chcesz kupić dom, ale czy jesteś na to gotowy? Chcesz kupić dom, ale uważasz, że nie jesteś na to gotowy albo po prostu nie wiesz, od czego zacząć lub myślisz, że nie możesz sobie na to pozwolić No cóż, wszystko to może być prawdą ale z drugiej strony, może właśnie tak nie jest. Według ostatniego artykułu zamieszczonego na stronie Realtor.com posiadanie domu może być w rzeczywistości tańsze niż wynajem na wielu rynkach w całym kraju. Zatem wiele osób, które płacą co miesiąc czynsz, mogłoby zamiast tego spłacać kredyt hipoteczny za własny dom. Czy brzmi to miło dla Twoich uszu? Cóż, jeśli tak, to przygotuj się, ponieważ mamy zamiar przedstawić Ci pięć kroków, które należy podjąć, aby znajemcy stać się właścicielem domu. Mogą one nie być łatwe i szybkie w realizacji, ale stanowią swego rodzaju mapę drogową, która może z łatwością poprowadzić Cię do kupna domu, o którym zawsze marzyłeś. Pierwszy krok. Zacznij jak najwięcej oszczędzać. Będziesz potrzebował środków finansowych na pokrycie wkładu własnego, kosztów realizacji transakcji, przeprowadzkę i inne wydatki. Dodatkowo możesz potrzebować nieco funduszy na wypadek sytuacji awaryjnych. Im prędzej zaczniesz oszczędzać, tym lepiej. Zdaniem ekspertów bezpośrednie transfery pieniędzy potrącanych z wynagrodzeń naprawdę pomaga. Ponieważ pieniądze trafiają na konto oszczędnościowe, zanim je jeszcze zobaczymy. To dobry pomysł. A oto kolejny. Rozważ miesiąc bez wydatków, w którym obiecasz wydać pieniądze tylko na najpotrzebniejsze rzeczy i nic innego. Zatem możesz wydać na czynsz, media, gaz i żywność, ale nie możesz wydać na nowe ubrania, gry wideo, obiady poza domem czy inne rzeczy, które są opcjonalne. Jeśli chcesz zbudować swoje rezerwy gotówkowe tak szybko jak to możliwe, to takie wyzwanie, jakim jest miesiąc bez wydawania, może być bardzo skuteczne. Wygoogluj określenie miesiąc bez wydawania, a zobaczysz, jak duża jest to sprawa. No i oczywiście, jeśli jeden bez wydawania miesiąc zamieni się w dwa lub trzy, to będzie naprawdę super. Krok drugi. Wielu rodziców lub innych członków rodziny jest w stanie pomóc Ci pokryć choć część wkładu własnego. Jeśli tak jest w przypadku Twojej rodziny, możesz podzielić się z nimi swoimi marzeniami o zakupie domu, aby sprawdzić, czy mogą pomóc Ci w tej najważniejszej kwestii, jaką jest wkład własny. Ważne jest, abyś wiedział, ile mogą pomóc Ci Twoi rodzice. Nie licz, że dadzą Ci 10 tysięcy, bo może okazać się potem, że planują dać Ci tylko 2000. Należy pamiętać, że tego typu darowizny obowiązują ścisłe reguły. Nie jest to pożyczka, a Twoi bliscy będą musieli podpisać list darowizny potwierdzający, że nie będziesz musiał jej spłacać. Ponadto pieniądze powinny być na Twoim koncie bankowym na wiele miesięcy wcześniej, aby Twoi kredytodawcy hipoteczni wiedzieli, że Twój wkład własny jest pewny. Nawiasem mówiąc, nie zapomnij podziękować mamie i tacie za pomoc finansową, niezależnie od jej wysokości. Krok trzeci. Popraw swoją historię kredytową tak wysoko, jak to tylko możliwe. Wszyscy wiemy, jak ważna jest Twoja historia kredytowa, gdy ubiegasz się o pożyczkę, ale czy wiesz, że im wyższa ocena, tym niższe będą Twoje miesięczne płatności hipoteczne? To prawda, wyższa ocena kredytowa gwarantuje niższe oprocentowanie. Według portalu internetowego kredyt.com różnica jednego punktu procentowego w oprocentowaniu kredytu hipotecznego może zaoszczędzić Ci ponad 50 tysięcy w płatnościach hipotecznych w okresie kredytowania. Zatem w jaki sposób możesz poprawić swój wynik kredytowy? To bardzo proste. Płać swoje rachunki na czas, przestań używać kart kredytowych i napraw wszelkie błędy w raporcie kredytowym. Możesz otrzymać raport na swój temat w annualcreditreport.com i dowiedzieć się, jak wygląda Twoja sytuacja. Należy pamiętać, że strona ta zapewnia jedynie bezpłatną kopię rocznego raportu kredytowego, a nie punktację kredytową. Informacje na temat swojej rzeczywistej oceny można uzyskać w jednej z dużych agencji kredytowych, takich jak TransUnion, Experian lub Equifax. Jednak najprawdopodobniej trzeba będzie za nią zapłacić. Krok czwarty: spłać jak najwięcej swoich długów. Jeśli posiadasz zadłużenie na karcie kredytowej lub inne pożyczki, spłata jego części lub całości, jeśli to możliwe, może pomóc ci na trzy sposoby. Po pierwsze, twoja punktacja kredytowa wzrośnie, jeśli masz mniejszy dług. Po drugie, poprawie ulegnie przepływ gotówki, a co za tym idzie? płacąc mniej firmom obsługującym karty kredytowe, będziesz w stanie więcej zaoszczędzić. Po trzecie, jeśli masz większy dochód i mniejsze zadłużenie, Twoje szanse na kredyt hipoteczny wzrastają. Co jeszcze możesz zrobić, aby przygotować się do kupna domu? Ten krok jest najważniejszy. Oto krok piąty. Skontaktuj się z Illinois Star Realtors w celu znalezienia doświadczonego agenta nieruchomości. Wyjaśnij mu, że przygotowujesz się do kupna swojego pierwszego domu. Nasz przedstawiciel może Ci pomóc skontaktować się z kredytodawcą, aby sprawdzić, na co dokładnie możesz sobie pozwolić. Nasz agent pokaże Ci dzielnice, w których są domy spełniające Twoje kryteria i które mieszczą się w Twoim przedziale cenowym. Pomoże on także stworzyć plan działania zmierzający do złożenia oferty. Każdego roku pośrednicy z naszego biura pomagają setkom ludzi, takim jak Ty – kupić swoje pierwsze domy. Wkłady własne, punktacje kredytowe, spłata długu to dużo pracy, która może być przytłaczająca. Ale pamiętaj o tych pięciu krokach i o tym, że każdy, kto jest właścicielem domu dał sobie z tym radę. Tobie też się uda. A jeśli będziesz współpracować z naszym agentem i przygotujecie przewodnik, który będziesz krok po kroku realizował, możesz sprawić że marzenie o zakupie własnego domu spełni się już w 2015 roku. Ale chłopcze gdy się tak uśmiecham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 I'm not afraid to